Zawierzmy ten czas Panu Bogu, to co zechce nam powiedzieć, aby też te treści jakoś pomogły nam odkrywać nasze życie, nasz, naszą grzeszność, ale także podnosiły nas z naszych upadków, także dawały nadzieję. Zdrowaś o łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony owoc przyroda Twojego Jezus Święta Maria, Matko Boża się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Proszę usiąść. Tak jak wspomniałem wczoraj, na dzisiaj przygotowałem konferencję na temat miłości. Myślę, że każdy z nas tęskni za prawdziwą miłością i też pragnie odkrywać, czym jest prawdziwa miłość. I wczoraj w Ewangelii usłyszeliśmy przykazanie Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. I tylko wierność Panu Bogu daje człowiekowi prawdziwe szczęście. I człowiek wtedy może kochać, kiedy staje się wierny Panu Bogu. I wierność powołaniu daje człowiekowi prawdziwe szczęście. Co rozumiemy poprzez słowo miłość? Ja tutaj będę posługiwał się treściami arcybiskupa amerykańskiego Fultona Sheena. To są właśnie jego myśli na temat miłości. I zechciejmy właśnie teraz nad nimi się zastanowić co rozumiemy poprzez słowo miłość, czy tylko uprzejmość, filantropię, hojność, czy wielkoduszność. To wielki dar Boga nadprzyrodzony, dzięki któremu możemy Go kochać ponad wszystko, dla Niego samego. I w tej miłości kochać wszystkich, których On kocha. I tutaj takie trzy płaszczyzny rozróżnimy. Pierwsza płaszczyzna mieści się ona w woli, a nie w naszych emocjach. Druga jest ona nawykiem, a nie sporadycznie praktykowaną sztuką. I trzecia jest ona romansem, a nie kontraktem. I przechodzę do pierwszego punktu. Miłość woli, a nie w emocjach, czy pasjach, czy naszych zmysłach. W ludzkiej miłości uczucia mają swoje miejsce. Lecz o, o ile nie zostaną one poddane rozumowi, woli i wierze, ulegają one degeneracji, pożądanie, które nie pragnie dobra osoby kochanej, ale przyjemności osoby kochającej. Miłość chrześcijańska mieści się w woli. Możesz jej rozkazywać, czego nie możesz zrobić ze swoimi naturalnymi sympatiami czy antypatiami. Mały chłopiec nie ma wpływu na to, że nie lubisz pinaku. Może ty nie lubisz kiszonej kapusty. Nie mam na to wpływu i nie poradzę, że nie lubię kurczaków. Jest to też prawdą w odniesieniu do twoich relacji wobec pewnych ludzi. Nic nie poradzisz na to, że odczuwasz pewną emocjonalną reakcję wo wobec osób egoistycznych, wyniosłych, głośnych, tych, którzy chcą być zawsze piersi, lub kogoś, kto chrapie we śnie. Mimo, że nie możemy lubić wszystkich, ponieważ nie mamy kontroli nad swoimi fizjologicznymi reakcjami, możemy kochać wszystkich w Bożym sensie. Ponieważ temu rodzajowi miłości, mieszczącej się w woli, możemy rozkazywać lub możemy ją wzbudzać. Dlatego można nakazywać miłość Boga i bliźniego. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak, jak ja was miłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie słowa Ewangelii Świętego Jana. Ponad Twoimi antypatiami i Twoimi emocjonalnymi reakcjami na pewnych ludzi może istnieć szczera miłość wobec nich ze względu na Pana Boga. Miłość chrześcijańska nie jest konsekwencją czegokolwiek, co wpływa na nasze zmysły, lecz jest konsekwencją boskiej wiary. Na zewnątrz Twój bliźni może być bardzo trudny do polubienia, ale wewnątrz jest on tym, w którym wizerunek Boga może być odtworzony poprzez pocałunek chrześcijańskiej miłości. Możesz jedynie lubić tych, którzy Ciebie lubią, lecz możesz kochać tych, którzy Ciebie nie lubią. Możesz przejść przez życie lubiąc tych, którzy lubią Ciebie bez miłości Boga, lecz bez Bożej miłości nie możesz kochać tych, którzy Cię nienawidzą. Humanizm jest wystarczający dla osób z naszej grupy lub mieszkańców wieżyskości słoniowej, którzy lubią odwiedzać ubogich, lecz nie wystarczy ona, abyśmy pokochali tych, którzy pozornie nie są wadci kochania. Pragnąc być uprzejmym, gdy nasze emocje są nieuprzejme, wymaga silniejszej. Dynamiki niż miłość ludzkości. Aby ich pokochać, musimy sobie uświadomić, że my, którzy nie jesteśmy godni miłości, jesteśmy kochani przez miłość. My, którzy nie jesteśmy godni miłości, jesteśmy kochani przez miłość. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, Cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyli celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyli bogani tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Słowa świętego Mateusza. Przechodzimy do drugiej płaszczyzny. Miłość chrześcijańska. Nie, nie jest toż sama z uprzejmymi uczynkami. Z ludzką uprzejmością kojarzy się ogrom ilości ludzkiego sentymentalnego romantyzmu. Czy pamiętasz Wielką Unę, jak biła od ciebie, gdy dałeś swój płaszcz brakowi? Gdy pomagałeś niewidomemu zejść ze schodu, gdy złożyłeś jakiś datek, aby ulżyć ubogiej wdowie, ciepło zadowolenia z samego siebie przepływało przez Twoje ciało i mimo, że nigdy nie powiedziałeś tego na głos, w cichości serca mówiłeś ale jestem świetny, lub fantastycznie zrobiłem mój dobry uczynek na dzisiaj te dobre uczynki nie mają być ganione lecz chwalone chcemy tu podkreślić że nic nie wyrządziło takiej szkody zdrowej życzliwości że powinniśmy wykonać jeden dobry uczynek dziennie dlaczego jeden dobry uczynek dziennie a co z tym wszystkim co z tymi wszystkimi uczynkami innymi? Miłość chrześcijańska jest nawykiem, a nie jest jednym odosobnionym uczynkiem. I tutaj pewna anegdota. Mąż i żona pojechali na przejażdżkę, widzą młodą blondynkę, która zmienia oponę na poboczu. Mąż wysiada, aby jej pomóc. Czy zrobiłby to? gdyby owa kobieta miała 50 lat. Zmienia oponę, brudzi swoje ubranie, rani swoje palce, ale czyni to wszystko z uprzejmą, nadmierną słodkością i z promiennym urokiem. Gdy wraca do swojego samochodu, a jego serce żarzy się dobrym uczynkiem, jego żona mówi chciałabym Abyś był tak miły dla mnie, gdy proszę Cię, abyś skosił trawnik. Wczoraj, gdy poprosiłam Cię, abyś przyniósł mleko, zapytałeś, jesteś kaleką? Widzisz teraz różnicę między jednym uczynkiem a nawykiem? Już chrześcijańska jest nawykiem, a nie wybuchem, ani sentymentem. Jest ona cnotą, a nie empatycznym nastrojem lub impulsem. Jest ona cechą duszy, a nie odosobnionym dobrym uczynkiem. Według czego oceniasz dobrego pianistę? Po sporadycznie zagranym dobrym dźwięku, czy po nawyku lub cnocie, grania dobrych dźwięków. Człowiekowi z gruntu złemu może raz na jakiś czas przytrafić się dobry uczynek. Gangsterzy na przykład wspierali kuchnię dla ubogich i filmy ich gloryfikowały. Lecz w chrześcijańskich oczach nie udowodnili oni, że są dobrzy. Czasem człowiek z gruntu dobry może upaść. Lecz zło jest wyjątkiem w jego życiu. Jest ono zasadą życia gangstera. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, nasze codzienne uczynki trwale kierują nasz, kierują nasz charakter ku dobremu lub ku złemu. Rzeczy, które robisz, myśli, które myślisz, słowa, które wypowiadasz, czynią Cię albo świętym, albo diabłem i decydują o tym, czy znajdziesz się po lewicy, czy po prawicy boskiego sędziego. Jeśli miłość Boga stanie się nawykiem w naszej duszy, rozwiniemy niebo w nas samym. Jeśli miłość stanie się nawykiem naszej duszy, rozwiniemy niebo w nas samym. Różnica między ziemią a niebem będzie przypominać różnicę między żołędziem a dębem. Łaska jest ziarnem chwały. Lecz jeśli nienawiść i zło staną się nawykiem naszej duszy, wówczas rozwiniemy w sobie piekło. Piekło będzie miało taki związek z naszym życiem, jak śmierć trucizną. W niebie nie będzie wiary, gdyż zobaczymy Boga. W niebie nie będzie nadziei, gdyż będziemy mieli Boga. Lecz w niebie będzie miłość, gdyż miłość nigdy nie ustaje i trzecia płaszczyzna. Miłość jest romansem, a nie kontraktem handlowym. Wielu myśli, że religia jest rodzajem stosunku handlowego między Bogiem a duszą, i że jeśli dam coś Bogu, powinien On coś dać mnie. Lub jeśli winien Mu jestem na bożeństwo, to aby było sprawiedliwe, On winien jest mi w zamian Jakiś dobrobyt. To postawa faryzeusza, który przyszedł przed świątynię i powiedział naszemu Panu, że jest uczciwym człowiekiem, mężem jednej żony, że, nie zło że złożył na Kościół ofiarę w wysokości 10% swoich zarobków. Zakładał przy tym, że czyniąc te rzeczy, czynił Boga swoim dłużnikiem. Podobnie jak niektórzy współcześni ludzie, którzy mówią Nie mogę zrozumieć, dlaczego Bóg mi to robi Zawsze odmawiam swoje modlitwy Zrobiłem swoje dla religii Każdego roku wysyłam czek. Innymi słowy Panie, zrobiłem to, co do mnie należało Teraz Ty zrób to, co należy do Ciebie jeśli twoja religijność jest taka, to znaczy, że nie jesteś religijny. Religia jest związkiem, a nie kontraktem. Dlatego zaczyna się ona nie od czynienia dobra, ale zaczyna się ona od nadprzyrodzonej relacji między Bogiem, twoją duszą i twoim wniśnieniem. Właściwa relacja z Bogiem Zapoczątkowana przez łaskę zainspiruje Cię do dobrych czynów, lecz dobre uczynki nie uczynią Cię dzieckiem Boga. Eric Gill powiedział kiedyś, że złodziej, który kocha Boga jest człowiekiem bardziej religijnym niż uczciwy człowiek, który nie kocha Boga. To zaskakujące stwierdzenie. Ale okazuje się prawdziwe, gdy zrozumiemy je w ten sposób, iż relacja miłosna z Bogiem może uczynić złodzieja uczciwym. Lecz nieuczciwość w biznesie nie utworzy relacji miłosnej z Bogiem. Religia rozpoczyna się od miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, Całą swoją duszą Całą swoją mocą Całym swoim umysłem A swojego bliźniego jak siebie samego Słowa Świętego Łukasza Słowo bliźni oznacza nie kogoś, kto mieszka w domu obok Lecz twojego wroga Można sobie wyobrazić, że twój sąsiad Mógłby być twoim wrogiem jak sugerował to nasz Pan w przypowieści o dobrym Samarytaninie. Ujmując bardzo konkretnie przykazanie miłości, oznacza ono, że musisz kochać swojego wroga jak siebie samego. Czy oznacza to, że musisz kochać Hitlera, tak jak ko kochasz siebie, albo złodzieja, który ukradł twoje opony, albo kobietę, która powiedziała, że masz tak wiele zmarszczek, że musisz ukrywać się pod kapeluszem? Właśnie tak. Lecz jak możesz kochać ów rodzaj wroga w ten sam sposób, w jaki kochasz siebie samego? A jak kochasz siebie samego? Czy lubisz swój wygląd? Jeśli tak, czy nigdy nie próbowałeś go poprawiać? Czy kiedykolwiek chciałbyś być kimś innym? Dlaczego ukrywałeś swój prawdziwy wiek? Czy nie lubiłeś swoich szerokich dłoni, Twojej różowej szczoteczki do zębów, Twojej stopy atlety? Czy nie lubiłeś samego siebie, gdy nie trafiłeś w piłkę golfową? Czy lubisz siebie, gdy rozsiewasz plotki, rujnujesz reputację swojego bliźniego, jesteś rozdrażniony i masz wahania nastroju? Nie lubisz siebie w tych momentach. Jednocześnie kochasz samego siebie i wiesz, że tak jest. Gdy wchodzisz do pokoju, wybierasz najbardziej wygodne krzesło. Kupujesz sobie dobre ubrania, robisz sobie przyjemność miłymi prezentami. Gdy ktoś powie, że jesteś inteligentny i piękny, zawsze masz wrażenie, że opinie tej osoby są rozsądne. Lecz gdy ktoś powie o tobie, że jesteś złośliwy lub samolubny, masz wrażenie, że nie zrozumieli oni twojej natury lub może są oni faszystami. W ten sposób kochasz siebie i mimo wszystko siebie nie kochasz. Tym, co w sobie kochasz, jest osoba, którą stworzył Bóg. Tym, czego w sobie nienawidzisz, jest osoba stworzona przez Boga, którą Ty zepsułeś. Lubisz grzesznika lecz nienawidzisz grzechu. To dlatego, gdy zrobisz coś złego, prosisz, aby dano Ci jeszcze jedną szansę. Albo obiecujesz, że się poprawisz, albo wynajdujesz wymówki. Lecz nigdy nie zaprzeczasz, że istnieje nadzieja. W taki właśnie sposób powinieneś kochać swoich wrogów kochaj ich tak, jak kochasz siebie, nienawidząc ich grzechów, kochając ich jako grzeszników, nie lubiąc tego, co wypacza boski wizerunek znajdujący się pod owym wypaczeniem. Nigdy nie roszcząc sobie większego prawa do Bożej miłości od nich, ponieważ w głębi serca wiesz, że nikt nie zasługuje mniej na Jego miłość, jak Ty. I kiedy zobaczysz, że otrzymują oni należytą karę za swoje przestępstwa, nie napawaj się tryumfem, lecz mów, tak właśnie byłem, byłbym, gdyby nie łaska Boża. W tym duchu mamy rozumieć słowa naszego Pana. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módwcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu szaty. To słowa świętego Łukasza. Jest rzeczą chrześcijańską nie nienawidzieć zła czynionego przez Antychrześcijan, lecz nie wolno ci nie modlić się za tych wrogów i za ich zbawienie. Gdyż Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzeszni, mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Jeśli zatem nosisz w sobie nienawiść wobec kogokolwiek pokonaj ją w sobie, czyniąc wobec tej osoby jakąś uprzejmość. Możesz zacząć lubić muzykę klasyczną, tylko wtedy, gdy będziesz jej słuchał. I możesz uczynić swoich wrogów przyjaciółmi tylko wtedy, gdy będziesz ćwiczył miłość chrześcijańską. Jeśli ktokolwiek Uderzy Cię w prawy policzek? Nadstaw mój lewy. Gdyż to zabija nienawiść. Nienawiść ginie tutaj w zarodku. Twoja wiedza się przedawni. Twoje statystyki już w następnym miesiącu będą nieaktualne. Teorie, których wyuczyłeś się na uniwersytecie już są przestarzałe. Lecz miłość nigdy się nie przedawni dlatego kochaj wszystkie rzeczy i wszystkich ludzi w Bogu jak długo istnieją ubodzy ja jestem ubogi jak długo istnieją więzienia ja jestem więźniem jak długo istnieją chorzy ja jestem słaby jak długo istnieje niewiedza muszę uczyć się prawdy jak długo istnieje nienawiść, muszę kochać. Jak długo istnieje głód, jestem głodny. W taki właśnie sposób mamy utożsamiać się z woli naszego Pana, z tymi wszystkimi, których On stworzył z miłości i dla miłości. Tam, gdzie nie odnajdujemy miłości, musimy ją wnieść. Wówczas wszystkich, wszystkich będzie można pokochać Nic na świecie Nie zostało bardziej Pomyślane Aby inspirować miłość Wobec innych Niż następująca wizja Chrystusa Bo byłem głodny A daliście mi jeść Byłem spragniony A daliście mi pić Byłem przybyszem A przyjęliście mnie Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. To do pracy w grupach. <śmiech> możemy sobie zapisać albo zapamiętamy. Te trzy płaszczyzny, o których mówiłem. Takie pytanie, na ile moja miłość Kieruję się wolą, a na ile emocjami? To by było pierwsze pytanie. Na ile w swojej miłości kieruję się wolą, wolą Bożą, a na ile moimi emocjami? Drugie, czy kieruję się na czy tylko sporadycznymi uczynkami? I trzecie, jaka jest moja relacja z Panem Bogiem? Czy jest to relacja na płaszczyźnie romansu, czy na płaszczyźnie takiego kontraktu handlowego.